Aktualności jedenki Andrzej Kocjan. Prezydent Karol Nawrocki złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego nowych sędziów Trybunału. Nie uznaje ślubowania, które złożyło wczoraj w, sermi, w Sejmie czworo nowych sędziów wybranych przez Sejm. Przyłączyło się do nich także dwoje sędziów, od których prezydent przyjął wcześniej ślubowanie. O ruchu Nawrockiego informuje szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Prezydent zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym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 pierwszej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączna kompetencja do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy do Sejmu. Przed złożeniem przez sędziów ślubowania w Sejmie sprawę skomentował premier Donald Tusk, który odniósł się do słów Andrzeja Dudy wypowiedzianych w sieci.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 Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje czworga z sześciorga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie i zapowiada, że mogą przychodzić do Trybunału jako goście. Nad ranem, a także w nocy w wielu rejonach Izraela, w tym w Tel Awiwie i nadmorskim mieście aż dot, uruchomiono syreny alarmowe. Informowało o tym izraelskie wojsko po wystrzeleniu rakiet z Libanu. Wczoraj Izrael i proirański Hezbollah kontynuowały wzajemne ataki, podważając tym samym dwutygodniowy rozejm uzgodniony między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w nocy z wtorku na środę. Jednocześnie premier Netanyahu polecił swojemu rządowi rozpocząć bezpośrednie rozmowy pokojowe z Libanem. Donald Trump miał zadzwonić do niego i polecić mu ograniczenie ataków.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 Papież Leon XIV przyjmie dziś o dziesiątej prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Będzie to ich pierwsze spotkanie po blisko roku obecnego pontyfikatu. Pałac Elizejski podał, że jest to wizyta świecka. Nie zaplanowano spotkania z premier Włoch Giorgio Meloni. Wizyta francuskiej pary prezydenckiej w Rzymie rozpoczęła się wczoraj.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 Sandomierz, Lublin, tamte okolice. Tam już kwitnienie się zaczyna niektórych odmian. Brzoskwinia, Morela, śliwka wczesna już zaczynają się pokazywać, kwiatki rozwinięte, Przemarza zasłupek i się robi koniec. W ubiegłym roku z powodu przymrozków najbardziej ucierpiały plantacje truskawek oraz Brzoskwinie, Morele, Czereśnie i Wiśnie.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 Już prawie 7 minut po godzinie 5. Agrofakty. Bożej Kraśniewski. dzień dobry. Wiosna nie przyniosła ze sobą końca serii ognisk chorób drobiu. Jest wręcz przeciwnie. W ostatnim tygodniu zaraportowano kilkanaście ognisk grypy ptaków i trzy ogniska rzekomego pomoru drobiu. Wystąpiły one m.in. na Mazowszu i w Wielkopolsce. Straty wyniosły grubo ponad 700 tys. zwierząt, a łącznie od początku roku z powodu tych chorób wybito już około 5 milionów 700 tys. sztuk drobiu. W skupach w tym tygodniu jest spokojnie, jak wynika z danych zebranych przez portal farmer.pl. Ceny zbóż nie zmieniły się, a pszenica konsumpcyjna w skupach średnio kosztuje teraz 743 zł. O kilkadziesiąt złotych na tonie potaniał natomiast rzepak. Obecnie można za niego dostać średnio 2100 zł. W ubiegłym roku o tej porze było to około 2263 zł. 17 kwietnia, czyli w piątek, za tydzień rolnicy i przetwórcy stałej Polski planują protest przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Powodem jest, jak podkreślają, niezrozumiała decyzja dotycząca braku wydłużenia czasu realizacji inwestycji finansowanych w ramach KPO. Spór dotyczy finansowania budowy obiektów do przetwarzania i magazynowania produktów rolnych. Rolnicy wskazują, że brak zakończenia projektów do końca kwietnia oznacza dla nich poważne konsekwencje finansowe i stąd są wydłużenia terminu realizacji tych inwestycji co najmniej do 31 lipca. A teraz w Agrofaktach o sezonie prac ogrodowych i kondycji branży szkółkarskiej. Choć w ciągu ostatnich kilku lat ceny roślin, w tym roślin ozdobnych, wzrosły o kilka procent, to ich producenci nie narzekają na brak popytu. Odczuwalny jest jednak trwający konflikt na Bliskim Wschodzie, który obciąża szkółkarzy dodatkowymi kosztami. A więcej na ten temat opowie Państwu Krzysztof Kuczyński. Niestety nie ma dokładnych danych, które mogłyby nam powiedzieć, ile średnio Polacy przeznaczają na pielęgnację swoich ogrodów. Ogrodnictwo, jak każde hobby, nie posiada górnych granic wydatków, mówi Wojciech Wrona z Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. Są klienci, którzy poszukują zarówno roślin budżetowych, mniejszych i mają czas, żeby poczekać, aż one się rozrosną, ale są również tacy, którzy poszukują już gotowych rozwiązań i nie mają czasu, żeby czekać na to, aż roślina urośnie. Dlatego coraz bardziej obserwujemy sprzedaż. Roślin wielkogabarytowych, roślin już dojrzałych, dorosłych, kilkumetrowych, takich, które dają efekt w ogrodzie na już. Trudno jest też jednoznacznie wskazać, które rośliny Polacy wybierają najczęściej. Wojciech Wrona zaznaczył, że wszystko zależy od sezonu i trendów ogrodniczych. Takim hitem sprzedaży od kilku lat jest laurowiśnia nasz żywopot, która zastępuje w polskich ogrodach chociażby szmaragd. Wszystkie rośliny kwitnące, z biegiem czasu widzimy spadek sprzedaży roślin iglastych na rzecz roślin liściastych. Są to rośliny pożyteczne dla środowiska, są to rośliny pożyteczne dla owadów, dla ptaków oraz dla całej fauny, która nas otacza. Pewne jest jednak to, że branża szkółkarska w Polsce ma się dobrze. Jakub Kurowski, członek Związku Szkółkarzy Polskich, powiedział, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił spory rozwój. Jakościowo roślinami wydaje mi się, że dogoniliśmy kraje bardziej rozwinięte, czy Niemcy, czy Holandię, czy Francję. Już jesteśmy w stanie oferować już na bardzo podobnym poziomie więc na tych rynkach też próbujemy konkurować, czy też obsługując inne rynki eksportowe, bo roślin bardzo wiele z Polski jest eksportowanych. Na pewno też z tymi producentami zachodnimi też konkurujemy i wydaje mi się, że robimy to całkiem z dużym powodzeniem. Ekspert zwraca jednak uwagę, że trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie nie pomaga branży. Na przykład wzrostem kosztów paliw, które wpływają oczywiście na produkcję czy na transport roślin po kraju, czy też w skali międzynarodowej, oczywiście ma wpływ. Zmiany cen nawozów, zmiany cen podłoży profesjonalnych, które stosujemy. No wszystkie te zmiany no niestety troszeczkę utrudniają funkcjonowanie firm szkółkarskich. Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi szuka sposobów na ograniczenie gwałtownego wzrostu cen nawozów. Działania zbrojne na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus ograniczają dostępność surowców niezbędnych do ich produkcji. A do tego e, tematu wrócimy m.in. w poniedziałkowych e, agrofaktach. Ja zapraszam Państwa także na jutrzejszą audycję prosto z rynku, w której m.in. powiemy o ubezpieczeniach rolnych. Jedynka polskie radio. Wiedzę, co robi. Wiedzę, ile lat Dzięki I tak dość energicznie zaczęliśmy ten piątek. Szybko nam zleciał ten tydzień, szanowni państwo, bo przecież poniedziałek był wolny i bardzo lubię takie weekendy, bo człowiek ani się obejrzy, jest środek tygodnia, środa, a chwilę później jest piątek, czyli początek kolejnego weekendu. 15 po piątej. Dzień dobry z jedynką. No, jako się rzekło piątek, 10 dzień kwietnia, setny dzień roku. Do końca roku 265 dni. Słońce wzejdzie jeszcze w tej godzinie dokładnie o 5.50, a zajdzie o 19.25. Czyli, że dzień potrwa 13 godzin i 35 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 12 minut, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 53 minut. Imieniny obchodzą Afrykan. Antoni, Apoloniusz, ale Daniel, także Ezechiel, Fulbert, Grodzisław, Henryk, Magda, Magdalena, Makary, Marek, Michał, Nodger, Paladiusz, Pompejusz i Terencjusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu udarzy, a na początek, bo dawno nie było, przepis, a faktycznie to będzie fragment przepisu brokuł, mamy kalafior, mamy kapustkę, mamy paprykę, no i to wszystko razem chyba do kupki i coś tam wyjdzie. Jeszcze brokuł, raz. Kalafior, kapustkę, paprykę, no i to wszystko razem chyba do kupki i coś tam wyjdzie. No i pytanie, co z tego może wyjść? Słyszeli Państwo brokuł, kalafior, kapusta, papryka, i może jakieś warzywa na patelnię? Z tego by coś... No to, to takie mało odkrywcze, nie? Ale co by Państwo z takiej mieszanki zrobili? Broku, kalafior, kapusta, Papryka? 22, 139, 22, 02. Przepraszam, to taki sentyment do tego utworu. Buzy Squad. dzień dobry, z jedynką. Daniel Bedrych, kłaniam się, zapraszam. 17, po dość. Zdjęcia do squat. i nasze przebudzenie. Nasze przebudzenie, wasze przebudzenie to o różnych porach nocy. Bardzo, niektórzy to i dnia. Ale na przykład pan Paweł dzisiaj wstał trochę wcześniej, nawet jakoś tak po, po trzeciej, żeby sprawdzić, ile jest za szybą, ile jest za oknem. Ale zacznijmy od pana Maćka, bo pan Maciej obiecywał, że nam przywiezie trochę słońca z tej Belgii. Co? Ha. Dzień dobry, raport dobry. pogodowy. Maciej z tej strony. Hanower, pięć stopni... Panie redaktorze, widzę, żeby nie uda mi się przy... przynieść tego słońca do... No. do nas, bo coś tu mokro, coś tu kapie. To po co było obiecywać? Ale tak rzeźko, może się wypogodzi Ty. ze dnia. Mhm. A tu cóż, trzeba wracać do domciu. Tylko ostrożnie, panie Macieju, tylko ostrożnie. No, szerokości. Nie tylko panu Maćkowi, wszystkim tym, którzy za kierownicą i tych dużych i tych małych. Pan Marek za kierownicą tego dużego i narzeka. I narzeka. A dejcie pan spokój z taką pogodą. Minus 3 w podkakowskich Liszkach, Trzyma z mi szyba, jedna, druga, trzecia. Skrobanko z rana jeszcze coś tam poproszyło, także trzeba było lekko miotełką myknąć. Podejrzewam, że brzoskwinie i inne, że tak powiem, odeszły w niepamięć. No niby ma być coraz cieplej, chociaż jeszcze w nocy też będzie przymrozek. No cóż, damy radę, w weekend trzeba się trawnikiem zająć, bo no potrzeba. Pan Marek, to tylko to o tej trawie i o tej trawie. Tylko, tylko trawnik i tylko trawnik. A trzeba było się zająć tymi brzoskwiniami. Ale pytanie, czy my możemy coś zrobić, e, na te, czy możemy coś poradzić na takie przymrozki i z takimi drzewami. To pytanie do sadowników. Czy jakoś da się zabezpieczyć na przykład takie brzoskwinie? Chyba nie ma możliwości. No bo jak zabezpieczysz, skoro tam jeszcze tych... Ponków chyba nie ma, czy już się pojawiły. Zapytam Agnieszkę Prasek, rzeczniczkę IMGW, czy grożą nam jeszcze przymrozki w najbliższym czasie. Rzeczniczka będzie naszym gościem po godzinie 7.40, bo te przymrozki słyszeliśmy w aktualnościach po godzinie 5. Dają się we znaki, no to zapytam, jak długo jeszcze może się utrzymywać taka sytuacja. No taka jak na przykład właśnie w Brennej. Ile tam u pana, pani Pawle? Minus 5 stopni, proszę Państwa, taka temperatura jak początkiem grudnia była, przypomnę. Minus 5, dziś maksymalnie do plus 2. Bezchmurne niebo to się rzadko zdarza. Przepiękne gwiazdy, inne ciała niebieskie, widać. Znakomita widoczność. Bez deszczu nie będzie dzisiaj deszczu wcale. Tylko, że zimno, strasznie zimno, <tak>, tak trochę grudniowo. No co zrobisz, jak, nie, jak nic nie zrobisz? Zimno, minus 5, więc ta odczuwalna, pewnie trochę niższa. A przy gruncie to jeszcze jeszcze mniej. Pan mówił o pięknych tam różnych ciałach niebieskich. Tak się składa, że sonda Orion, ta część misji Artemis 2 wraca na Ziemię po okrążeniu księżyca. Z Jankiem Pochlowskim będziemy się słyszeć już niebawem, bo oni mają wylądować rankiem 11 kwietnia, czyli no. Y Zaraz to będzie ranek czasu. Czy to będzie czasu polskiego? To my ustalimy sobie razem z naszym korespondentem z oceanu. Teraz nasz korespondent z Podkarpacia. Pani, się Marek z ocieki, ale raport pogodowy nie z ocieki, a z kabiny mojej ciężarówki. Pani, jak wychodziłem z domu przed czwartą z ocieki, było minus dwa, ale nie było mgły. A teraz jadę i jestem na pograniczu województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. I nadal jest minus 2, ale zaczyna coraz gęśniejsza być, Także może być kolorowo i wesoło na drodze. Uważajcie na siebie i jak to mówi nasz kochany prezes, niechże się państwu udarzy. No z tym kochanym to przestańcie już, pan Marek. Kolorowo i wesoło to jest pan Panie Marku wtedy, kiedy pan raportuje z od siebie z ocieki, bo wtedy jest też ten bohater drugiego planu. Ja nie wiem, czy ja panu nie zabronię raportowania z innych miejsc. Może poza sędziszowym o polskim. Nie, oczywiście żartuje, a może nie. Ciekaw jestem, co na to inni członkowie radiowego koła raportowiczów pogodowych. A może zabrać ze za sobą tego bohatera drugiego planu. Niech on tam w tej kabinie przynajmniej będzie pan miał do kogo dziób otworzyć w czasie, znaczy on w zasadzie w czasie jazdy. Pan Zbyszek no też ma swojego przyjaciela, w zasadzie przyjaciółkę i codziennie rano na spacerze. Temperatura no, no, no minus cztery stopnie Celsjusza. Niebo czyściutkie, zupełna cisza, bez wiatru. Co, czyli nie jest źle nie. Nie jest zimno. Mimo mrozu, jak klasyk powiedział, nawet zimno. Gdy jest zimno, a nie wieje, to jest ciepło. Ale wychodźcie chwilę wcześniej. Wracamy do sprowania szyb. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Życzymy udanej imprezy na dworcu centralnym. Lucia. Zbyszek. Dzięki wielkie, panie Zbyszku. Proszę wciskać Luśkę za łapkę. Dobrze, że pan wspomniał o tej imprezie, bo będzie, oj, to będzie, szanowni państwo, to będzie taki początek tygodnia. Jeśli ktoś ma możliwość, to proszę wpaść nawet na moment. Będziemy od godziny 5 do godziny 9 na dworcu centralnym w Warszawie. Absolutnie wyjątkowe, specjalne wydanie jedynkowego poranka. To nie będzie żaden pechowy trzynasty. To będzie poranek pełen pozytywnych wibracji z okazji setnych urodzin radiowej Jedynki ruszamy w Polskę i pierwszy przystanek to właśnie serce Polskiej Kolei, czyli dworzec centralny, bo stąd naprawdę można dojechać w każdy zakątek kraju. Czekają niespodzianki, będą goście, będą ludzie radia, będą, o, to jest, to jest wyjątkowa rzecz i nowość, nowość. Możliwość zdobycia jedynkowych gadżetów z grafikami, to będą premierowe gadżety z grafikami Andrzej rysuje. Są wyjątkowe, będą kubeczki, tam takie do, do no, do czego może być kubeczek? Ale tam jest taka świetna grafika. Yy... Pan Andrzej Milewski sobie wymyślił, tak, ten, który to zaprojektował. Jest człowiek, który wskazuje na ucho kubka, i komentarz. To ucho słucha. Jedynki. She promised me forever and the day we live as one. We made a vow we'd live a life anew. And she promised me in a secret that she'd love me for all time. It's a promise so untrue. Tell me what will I do? And it doesn't seem to matter. Agony inside the dying head. Dzień dobry. Prasa pomiędzy Inowrocławiem a Toruniem. Temperatura minus jeden. Bardzo, bardzo delikatny wschodni wiatr. Niebo czyściutkie. Kryształ. Eee. A, panie redaktorze, dziękuję za wczorajsze fanfary. Pozdrawiam. Janusz Stafa. A to panie Januszu nie ma co dziękować. Tak wynika z regulaminu, że na cześć każdego nowego członka RKRP, radiowego koła, raportowiczów pogodowych, gramy fanfary. I tak wczoraj było. Także... Dzień dobry z jedynką. A teraz zagramy coś zupełnie innego, ale to już graliśmy, natomiast przypomnijmy ten, przypomnimy ten przepis. Roku, mamy kalafior, mamy kapustkę, mamy paprykę, no i to wszystko razem chyba do kupki i coś tam wyjdzie. W roku kalafior, kapustkę, paprykę, no i to wszystko razem chyba do kubki i coś tam wyjdzie. Moje pytanie, co by z tego y, upitrasił Jan Pachlowski, nasz człowiek za oceanem. Janku, witaj. Amerykanie uwielbiają wręcz zupy tak zwany krem. Mhm. Myślę, że wszystko pasuje, żeby to dobrze zmiksować, A, lekko przyprawić i zrobić taką zupę krem. Brokułka, lafiorka, pusta papryka. Wiesz, że kompletnie nie pomyślałem o, o zupie właśnie w takiej, bo to trzeba zblendować. Jest mieszkasz w Stanach Zjednoczonych. <laughs> Chociaż powiem, ja powiem ci szczerze, że ja nie przepadam za takimi zupami. Ja lubię, jak, jak tam jest jakaś treść w tej zupie. No tam niektórzy dorzucają grzanki, żeby to było tak, ale to... No to ponoć... prawdziwy Polak. <laughs> A, pewnie, że tak. Zjeść tak, żeby tego taką, taką mięcha z jeszcze, tych warzyw wydobyć i oczywiście, no dobrze. To temat kulinarny mamy za sobą Zastanawiałem się, czy to będzie rankiem czasu polskiego, czy może waszego. No i teraz się okazuje, że rankiem czasu polskiego ten statek kosmiczny Orion, który jest częścią misji Artemis II, ma wylądować, tak? Tak, 5.07, mhm. dokładnie, czasu obowiązującego w Polsce. NASA wyznaczyła w ogóle moment wodowania, chwilę, w której kapsuła z załogą uderzy na wodę oceanu spokojnego. Jeszcze raz podkreślam, sobota, sobota 5.07, jednak godziny i minuty poprzedzające ten moment mają kluczowe znaczenie i już na przykład... Na godzinę tutaj to będzie 14.53, mówimy o czasie zachodnioamerykańskim, to dodajemy 9 godzin to naziemne dowództwo misji zaplanowało takie ostateczne odpalenie silników korygujące trajektorię lotu na wypadek, gdyby było to konieczne właśnie do utrzymania kapsuły Orion, w której są astronauci na kursie wiodącym do tego ostatecznego celu, czyli naszej planety Ziemi. I w ogóle to astronauci znajdujący się na pokładzie kapsuły kosmicznej Orion rozpoczynają już powolutku to ostateczne zejście w kierunku Ziemi i najbardziej trzymające w napięciu będzie 13 minut tej ostatniej podróży Artemis II. I przypominamy również Państwu, że załoga okrążyła orbitę około księżycową i znalazła się najdalej na, e, e, najdalej e, w dziejach ludzkości, w przestrzeni kosmicznej. Posłuchajmy, bo ja chciałbym wrócić do takiej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem, kiedy w momencie, kiedy z tej drugiej strony księżyca i najdalej właśnie znalazła się załoga Artemis II i tam Krystyna Koł, zresztą pierwsza kobieta w okolicach kosmosu, też w dziejach ludzkości, opowiedziała prezydentowi o swoich wrażeniach z misji, o swoich wrażeniach, co zobaczyła.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 W trakcie zbliżania się do planety Ziemi astronauci przejmą taką, przejrzą listę kontrolną procedur wejścia w atmosferę. Po pierwsze, aby upewnić się, że, każda z nich, że każdy z nich ma poprawnie założony skafander kosmiczny, który zapewni im ochronę podczas potencjalnie burzliwego właśnie lotu w dół i e, oraz, że wszyscy mają pełną jasność co do swoich obowiązków właśnie w trakcie opadania. 42 minuty przed wodowaniem, one będzie miało miejsce w okolicach San Diego na zachodnim brzeżu Stanów Zjednoczonych. Kapsuła e, odrzuci swój taki masywny moduł serwisowy. Następnie Orion wykona krótkie odpalenie silników aby ustawić się we właściwej pozycji i e, orientacji do wejścia w atmosferę oraz wodowania. No i kolejno tutaj mm, operuje polskim czasem, godzina pięćdziesiąt 3 orion wejdzie w górne warstwy atmosfery Ziemi. Rozpoczynając, i wspomniałem o tych 13 minutach, właśnie 13-minutowe to ostateczne opadanie, a w tym momencie kapsuła będzie się poruszać. Z prędkością oczywiście do momentu tworzenia tych spadochronów, a ta maksymalna prędkość może osiągnąć, uwaga, nawet 37 tysięcy kilometrów na godzinę. Z kapsuły, co jest też ciekawe, astronauci powinni wyjść o własnych siłach, tam oczywiście jednostki pływające już będą czekać. Mówię, że o własnych siłach, bo gdy astronauci wracają z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są tam przez kilka miesięcy, no to te mięśnie już nie pracują w taki sposób, i trzeba im pomagać wydostać mhm. się właśnie na zewnątrz. W tym przypadku, bo ta misja trwała 10 dni, nie powinno być takich problemów. O czym mówił Jan Pachlowski. Janku, tutaj tak jak wspominałeś, kolejne zadanie jest kluczowe, prawda? To wszystko musi być po kolei, no i moment każdego zadania, moment startu każdego zdania jest kluczowy. I dokładnie wszyscy... No i patrz. I był, i zamilkł. Ale tak czasami bywa, szanowni państwo, w czasie audycji na żywo, więc no tak. Ale to najważniejsze, to co najważniejsze usłyszeliśmy. Jan Pachlowski, prosto, jesteś Janku? Tak, jestem. A przez chwilę po prostu było tak, jakby cię nie było. A, to może znaleźliśmy się z tej ciemnej strony Księżyca, bo wtedy Artemis nie miał łączności no? wiesz, przez chwilę, przez tak. 40 minut. Państwo mogli się poczuć dosłownie tak jak w kosmosie. Janku, wspomnieliśmy o tym, że kolejność zadań jest kluczowa. Tak, kolejność zadań jest kluczowa i dokładne minuty, dokładne mhm. minuty ustalone przez NASA... Proszę sobie wyobrazić, że mówimy właśnie o prędkościach, które już są założone, które statek musi osiągnąć i też dokładny czas. To wszystko musi po prostu być zgrane, bo bezpieczeństwo, a to decyduje o bezpieczeństwie, dla załogi jest najważniejsze. No i to ma być taki wstęp do misji już załogowych, które mają lądować na Księżycu. Jan Pacholowski prosto za co, no dobrej nocy Janku w takim razie. Dziękuję. Do usłyszenia. Jest 5.37, to jest polski radioprogram pierwszy i... Dzień dobry z jedynką Tira Jaga Morawska Jasta Przejedźmy się, chociaż sama nie wiesz tego czy chcesz Zabieram Cię naprawdę Przejedźmy się na drugą stronę tego ja wiem Pojedźmy tym pojazdem O mnie puste miasta smuczmy się z nic nie wiedzą. Pojedźmy tam, gdzie jeszcze nie był nikt. O tak, przejdźmy się na pewno. Przyjacielu, musisz tu być. Przyjacielu, My się, chociaż sama nie wiesz tego, czy chcesz Polski Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką. Za 18 minut godzina 622 139, 22, 02. Byliśmy na południu, przed chwilą byliśmy za oceanem, byliśmy w innych miejscach. Teraz przenosimy się na górę mapy. północ Polski, Gdynia. Pan Janusz. W Gdyni dzisiaj ewidentny przymrozek. Mam nadzieję, że nie ściął kwitnących kwiatków, bo tu będzie trochę problem. Dla sadowników nie za ciekawa pora. Panie redaktorze, Wspominał prezes, że będzie w poniedziałek gdzieś tam na dworcu głównym w Warszawie wyjazdowo, ale też słyszałem w radio, że robicie objazdówkę po Polsce i będzie jakaś audycja z MOLO w Sopocie. Zapraszam, przygotuję jakiś poczęstunek, miło mi było, było prezesa widzieć w Sopocie, mam blisko, także moglibyśmy uścisnąć dłonie, poznać się osobiście. Ale z wielką przyjemnością panie Januszu, go nie będzie mnie osobiście, natomiast na pewno ktoś jeszcze, to będzie niespodzianka, kto się pojawi na molo w Sopocie. Mam swoje podejrzenia, ale to tym bardziej pana zapraszam. Możemy uścisnąć dłonie wirtualnie. Pan Janusz z nie wpadnie do Sopotu, bo tam także jedynka będzie z okazji swojego stulecia. Zaczynamy już w poniedziałek z dworca centralnego. Zastanawialiście się państwo, co, co można zrobić z tych produktów, brokuł, kalafior, kapusta, papryka. Jan Pakrowski przekonywał, że zupa, krem, a teraz będzie podpowiedź. Zaciekawiłem się w szkole od pana, bo pan kisił i raz już byłem tutaj na spotkaniu, pomagałem panu i tak dzięki temu chodzę, pomagam panu kisić i dużo się dowiaduję i innym to przekazujemy. Przyszliśmy z mechanika Bardzo lubię kiszone warzywa Pan Kisielewski Nas właśnie zachęcił do tego Panie nam trochę może pomogą tutaj Pan Kisielewski nam pomoże Damy radę Od młodzieży można się czegoś nauczyć? No raczej oni od nas Kiszenie pomaga w zdrowiu, jedzenie kiszonek No i co, uczymy tutaj starszych młodych pokolenia Podzielić, że to wy się od nich będziecie uczyć Jest tak jest, ale my wszystko wiemy od pana Kisielewskiego Kim jest pan Kisielewski? Wszystko okaże się za chwilę Kim? Somebody that you never met I can't stop thinking About you I can't miss somebody That you don't know yet I can't stop thinking about you When I saw You You didn't notice One of those Moments Just passing by You don't know i fell hopeless right on that corner lost track of time can you love somebody that you never met i can't stop thinking about you can you miss somebody that you don't know yet i can't stop thinking about you C -c -can. I'm <laughs> radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką 22 139 22 02 i za chwilę wszystko się okaże. Kim jest słynny tajemniczy w zasadzie pan Kisielewski, no to okazją do poznania pana Kisielewskiego była Słupska szkoła mechanik, która zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty kiszenia. W wydarzeniu w galerii handlowej przy ulicy Szczecińskiej wzięło udział kilkaset osób. roku mamy kalafior, mamy kapustkę, mamy paprykę, no i to wszystko razem chyba do kupki i coś tam wyjdzie. Bardzo dobrze oceniam, że tak powinno być że starsi powinni uczyć młodych, którzy może coś starsi na pewno potrafią, a młodzież niech się uczy i dobrze się odżywia. Jestem już tu któryś tam raz i to mi się podoba. Fajne zajęcie. W domu człowiek nie znajdzie tyle warzyw na raz, żeby sobie z, samemu zakisić. a tu jest rzucone na stół wszystko. No, to wszystko. Bardzo fajne. Spotykają się młodzież i dorośli, i, i dziadki, i babcie.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 Ja nie, nigdy nie łączyłam tak warzyw. Seler tego nie łączyłam, tylko kisiłam kapustę, ogórki osobno. A teraz no będę spróbowała, no zobaczę co to będzie z tego. Młodzi trochę o podpowiedzą, pani trochę podpowie i na pewno wyjdzie coś pysznego. No właśnie, na pewno coś tutaj wyjdzie nam. Kiszenie pomaga w zdrowiu, jedzenie kiszczonek. No i co, uczymy tutaj starszych młodych pokolenia. Powiedzieli, że to wy się od nich będziecie uczyć. Jest tak jest, ale my wszystko wiemy od pana Kisielewskiego. Marcin Kisielewski kisiciel, użycie z mechanika. Odbyło się wielkie, międzypokoleniowe, subskie kiszenie, czyli warsztaty z przygotowania kiszonek. Nie takich typowych, jak tylko ogórki czy kapusta, ale takich nietypowych, bo kolorowych. Bo mamy i seler neciowy, mamy i jabłka, mamy melona miodowego i uczymy, żeby można było się bawić właśnie procesem kiszenia. Melon kiszony, no, brzmi to bardzo interesująco. To jest taki raryta wśród kiszonek, rzeczywiście mało kto to jadł i mało kto to robił. Ale można, można się bawić, mieszać właśnie owoce z warzywami. Dlaczego nie? Naprawdę super smakuje. Bierzemy cztery kuleczki z angielskiego, później dwa liście laurowe, do tego jeden ząbek czosku i później kolorujemy całą kiszonkę, czy warzywa, czy owoce. Świetny materiał na męża. Prawo. Mam już słoiczek, dostałam wiadomość, że zabieram go do domu. Kiszonki po prostu robiły babcie i zawsze to w domu było. Natomiast teraz mamy taki okres trochę renesansu, powrotu do korzeni, gdzie nie musimy koniecznie iść do jakiegoś supermarketu i kupić tych kiszonek, tylko właśnie pokaz że można zrobić to samemu i będzie też pysznie i będzie zdrowo. Jaki wpływ na zdrowie mają kiszonki? Oj, tu jest cała, cały wachlarz dobrego wpływu Od e, naszej fizyczności czyli, czyli jelita właśnie Którym sobie jakby tak, zawsze jest takie powiedzenie Że jelita to jest taki drugi mózg I jak z nimi będziemy żyli w zgodzie To cały organizm nam podziękuje A do tego odporność A do tego e, skóra włosy A do tego wpływ na psychikę Przeogromny wpływ na psychikę naszego mikrobiomu Który właśnie karmi się tymi dobrymi bakteriami Który właśnie karmi się e, takim Sfermentowanym pożywieniem A i wszystko jasne, szanowni państwo, ki Kiszonki. O kusicielach to słyszałem, a o kisicielach jeszcze nie. Kisiciele ze szkoły mechanik. Planują wkrótce kolejne warsztaty, więc będzie się można załapać. W wielkim, słupskim kiszeniu wziął udział nasz człowiek, nasz reporter Marcin Turalski. To jest Polskie Radio, program pierwszy. I dzień dobry z jedynką jeszcze przez najbliższe 10 minut. Wracamy po godzinie 6. Wracamy, zajrzymy na balkon. Jaki dziś balkon może właśnie... Boże, that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 Radio Kierowców Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Utrudnienia mamy, które powstały w nocy zresztą na małopolskim odcinku a 4 między Tarnowem a Krakowem, między węzłami Tarnów-Mościce, Tarnów-Brzesko. 471 km. Autoosobowe zderzyło się tu z ciężarowym. Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku. Cały czas jest tutaj zwężenie na jest nieprowadzącej w stronę Krakowa. Ale ze względu na to, że natężenie ruchu obecnie nie jest duże, nie widać się w tym miejscu na 471 km. Specjalnie spowolnienia, a o korku być mowy nie może. Zresztą tych utrudnień, jeśli chodzi o spowolnienia w ruchu i korki na razie nie ma. Natężenie ruchu jest na tyle niewielkie, że nie widać ani w okolicach na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy S8, ani też na innych obwodnicach miast na tyle dużego ruchu, żeby tworzyły się spowolnienia czy korki. Jedynym miejscem jest Śląski, okolica węzła Murckowska na A4. To tutaj widać niewielkie spowolnienia. Przypominamy, że trwa przebudowa krajowej drogi numer 60 między Topolą Królewską i Kutnem. Drogowcy wycinają drzewa. To pierwszy etap prac. Prace prowadzone są w okolicach Topoli Szlacheckiej. W związku z tym kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w ruchu, w tym z zatrzymaniami i ruchem na zmianę jednym pasem. I tak ma być do końca kwietnia, kiedy to 60 na 60 pojawią się kolejne zmiany. Jest możliwość ewentualnie ominięcia remontowanego odcinka 60 między Topolą Królewską i Kutnem kierowcy jadą od strony łodzi w stronę Płocka mogą przejechać się dziewięćdziesiątką do jedynką do Kraśniewic i dalej krajową dziewięćdziesiątką dwójką do Kutna gdzie wracamy na sześćdziesiątkę